mały poślizg, żeby mieć wzgląd na tych, którzy z różnych względów się spóźniają. Myślę, że możemy już rozpoczynać. Miło mi wszystkich powitać na y, kolejnej ewangelizacji w Wieluszowie. Bardzo się cieszę, że Bóg daje takie możliwości temat, który chcemy dzisiaj poruszyć jest może wydawać się troszkę kontrowersyjny ale osobiście cieszę się z tego, że sam kiedyś szedłem tą drogą do piekła a dzięki łasce Bożej już wiem, że Pan Jezus mnie od tego uratował i że teraz Zmierzam tam, gdzie On jest. Tam do nieba, do chwały. Jeśli mówimy o tym, czym jest piekło, to na pewno różne mamy myśli. Urosło bardzo wiele legend na ten temat, czy takich różnych ludowych przekazów. Ciekawą rzeczą jest też to, że... 90% Amerykanów wierzy w niebo, a tylko 25% wierzy w piekło. To jest znaczące. Zwykle ludzie uznają, że jest coś takiego jak niebo, ale niechętnie skłaniają się do tego, że jest piekło. Jest to takie myślenie życzeniowe, że jeśli czegoś nie chcę, to lepiej, żeby tego nie było. Ale chciałem to za chwilkę poprzeć cytatami z Pisma Świętego, że rzeczywiście miejsce świadomych, niekończących się cierpień po śmierci istnieje. I Pan Jezus częściej mówił o piekle niż o niebie, co ma też swoją wymowę. Że jest to autentyczne miejsce, gdzie ci, którzy nie uwierzą tej zbawiennej wieści, czyli tej Ewangelii, będą musieli cierpieć. Jako pierwsze miejsce z Pisma Świętego chciałem przeczytać Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Tutaj są Nowe Testamenty. Kto by chciał, to bardzo proszę, można sobie sprawdzać. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i 46 wiersz. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 46 wiersz. Może od 45, żeby to było bardziej klarowne, wtedy im odpowie tymi słowy, czyli Pan Jezus odpowiada. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną. Sprawiedliwi, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego mamy tutaj dwie rzeczy wymienione kaźń wieczna, to słowo kaźń jest może dla nas takie mało dzisiaj współczesne, słabo używane ale kaźń to jest tyle co męka a więc męka wieczna sprawiedliwi zaś do życia wiecznego Możemy to zauważyć, że te dwie rzeczy są koło siebie zestawione. Kaźń wieczna, życie wieczne. Jeśli ktoś by negował wieczne męki, to musiałby zanegować też wieczne życie. Te dwie rzeczy są równie realne i stoją obok siebie. Kaźń wieczna, życie wieczne. Są dwie drogi, które jedna prowadzi w górę, druga w dół. Tutaj możemy sobie właściwie zadać pytanie. Zwykle mamy wyobrażenie na temat Boga, że jest dobry, że jest łaskawy, że jest miłosierny, że jest cierpliwy. To się wszystko zgadza. Bóg tak jest. I dzięki temu w ogóle jeszcze żyjemy. I mamy nadzieję na niebo. Natomiast Bóg także jest sprawiedliwy i święty I to nie stoi w sprzeczności jakby z, tą jego z Jego miłością czy dobrocią Te dwie, dwie Jego cnoty Stoją obok siebie I tak jak jest napisane Bóg jest miłością Tak też jest napisane w liście, do hebrajczyków Bóg jest ogniem trawiącym Albo też w liście do hebrajczyków y, Także w X rozdziale 31 wiersz jest napisane Straszna to rzecz Wpaść w ręce Boga żywego A więc z jednej strony Bóg, który jest miłością Łaskawy, dobry, cierpliwy, miłosierny y, Z drugiej strony Bóg, o którym jest napisane Straszny y, Bóg y, który jest sprawiedliwy, ten, który jest sędzią i nie może pozostawić grzechu bez kary. Te dwie prawdy idą obok siebie w Piśmie Świętym. Możemy sobie teraz kilka miejsc takich, czy pytań odpowiedzieć. Kto stworzył piekło? Diabeł? Nie. Nie. E, czytamy w Nowym Testamencie że wszystko przez Niego chodzi o Chrystusa i dla Niego zostało stworzone a więc Twórcą e, Piekła jest Bóg e, e, Pan Jezus mówi w tym samym 25 rozdziale Ewangelii Mateusza 41 wiersz więc można troszeczkę tylko się cofnąć Mateusz 25-41 Wtedy powie i tym po lewicy idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego anioł. A więc diabeł sam sobie tego nie zgotował. Bóg zgotował ten ogień wieczny. Chciałem podać jeszcze z proroka Izajasza. Niestety kto nie ma Biblii, kto nie ma Starego Testamentu nie może tego śledzić ale przeczytam to e, sam. Izajasz, 30 rozdział, e, 33 wiersz. Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko, przeznaczone także dla króla. Głęboko i szeroko ułożony stos paliwa i drzewa jest w obfitości. Dech Pana, jak strumień siarki, zapali go. A więc sam Bóg jest tym, który e, podtrzymuje to miejsce i e, rozpala ten ogień. E, to burzy wyobrażenia, czy nieraz to, co się mówi, że e, to diabeł rządzi w piekle. To jest nieprawda. Dlatego czytamy e, też i w Księdze Objawienia e, o tym, e, że m, ta bestia, czy zwierzę e, i fałszywy prorok i diabeł będą wrzuceni właśnie do jeziora ognistego. To oznacza, że oni tam będą cierpieć, a nie będą sprawiać cierpienia, że właśnie diabeł i jego aniołowie i ci, którzy pójdą za nim, będą właśnie wrzuceni do tego miejsca. Nikt tam nie wrzuca do pieca. To sam Bóg rozpala to miejsce. To możemy zobaczyć w Biblii. To widzimy na przykładzie Sodomy, Gomory, Seboim. Tam było pięć miast, które Bóg zniszczył przez ogień. Właśnie ogień strawił to miejsce. A więc Bóg jest ogniem trawiącym. I teraz Dla kogo to piekło zostało przygotowane? Przed chwilką to czytaliśmy. Ten 41 werset mówi Ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. A więc zamysłem Boga było to, żeby ten anioł, który się zbutował i wszystkie inne, które za nim poszły, ostatecznie wszyscy oni byli umieszczeni w tym miejscu. Możemy też i zadać pytanie, a gdzie to jest? Najbardziej powszechne jest mniemanie, że to jest pod ziemią, ale w świetle miejsc Biblii, które mówią o tym, że niebo i ziemia przeminie, albo jest napisane ziemia pieszchła i nie było jej, żywioły rozpalone stopnieją, ta ziemia po prostu będzie w przyszłości zniszczona przez Boga dlatego piekło nie może być w środku ziemi jest to miejsce, które jest poza to jest rzeczywistość duchowa nie możemy wskazać gdzie faktem jest, że to miejsce istnieje teraz jak tam jest Chciałbym też przeczytać kilka miejsc z Pisma Świętego, a więc Mateusz Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 13 wiersz. Mateusz 22 rozdział 13 wiersz: Wtedy król rzekł: Sługom zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. A więc coś co jest tutaj wzmiankowane, a więc ciemność. To samo jest też i 25 rozdział 30 wiersz. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Jest więcej miejsc, które mówią na ten temat. Ciemnica też jest takie określenie. A więc jest tam ciemno. Ktoś, kto jest bardzo bystry, zauważył, to się nie zgadza. Bo jeśli tam ma być ogień i ma być ciemność, no to jest albo jedno, albo drugie. Wiemy z doświadczenia, że ogień daje światło. E, dlatego e, jeśli ma tam być ciemno, to ten ogień, który tam będzie, nie może dawać światła. Będzie to ogień, który nie daje światła. Wiemy, że Bóg ma moc nad ogniem i widzimy to na przykładzie tego, jak się Bóg pokazał w tym palącym się krzaku, to czytamy w Księdze Wyjścia, w Starym Testamencie, to tam jest napisane, że ten krzak palił się, ale się nie spalał. Normalne jest to, że ogień potrzebuje paliwa i trawi to, co, to, to, to, na czym się pali. W tamtym przypadku było tak, że ten ogień się palił, ale ten krzak się nie spalał. I to zadziwiło Mojżesza. A więc mamy przykład tego, że Bóg może ogień yy, uczynić, jaki zechce. Albo mamy przykład tych przyjaciół proroka Daniela, to w księdze Daniela jest opisane, szadrach meszach i Abednego, którzy byli w piecu ognistym, ale nie spalili się. A więc Bóg ma moc nad ogniem. Ten ogień piekielny, o którym mówimy, nie będzie dawał światła. Teraz, co jeszcze możemy powiedzieć? Na pewno w piekle panuje samotność. Jest to miejsce, w którym nie jest się w dobrym towarzystwie, tak jak ludzie siedzą w barze i się dobrze czują, jest to miejsce z nieprzeniknionych ciemności. Miejsce, gdzie jest się samemu. Mamy przykład tego, choćby tego bogacza, z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, któremu nie miał nikt, kto by miał namoczyć usta. On był jeszcze w Hadesie. Za chwilkę do tego dojdziemy, do tej różnicy. Ale chodzi o to, to jest miejsce samotności, a więc ciemność, po drugie samotność. Bycie w towarzystwie jest błogosławieństwem. Posiadanie rodziny jest radością. Bycie we dwoje to jest radość. Bycie w ogóle w grupie to jest radość. Samotność jest przekleństwem. Pan Jezus, kiedy był na krzyżu, to zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Był absolutnie sam. Co możemy powiedzieć o tym miejscu? Na pewno jest tam ból, bo jest napisane w Ewangelii Mateusza ósmy rozdział, I dwunasty wiersz, Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, wiersz dwunasty. Jest napisane, Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Łzy i zgrzytanie zębów wskazuje na ból. Na e, cierpienie. Więc widzimy ciemność, samotność, ból. E, następną rzeczą e, jest to, że to się nigdy nie kończy. Co na przykład możemy zobaczyć w 18. rozdziale e, i wierszu 8.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 A więc nie jest to chwilowe. Tak jak więzień siedzi w więzieniu 20 lat, choćby siedział do żywocie, to i tak się skończy wraz z końcem jego życia. Natomiast w piekle ta męka się nigdy nie kończy, ponieważ ci, którzy tam się znajdą, będą. Zmartwych staną do tego, żeby tam się znaleźć i będą mieć, nie wiem jakie, jakieś ciała, w których tam się znajdą i te ciała nigdy nie umrą. Będą bez końca w, tej, w tym miejscu rzuconym do ognia wiecznego, czyli na zawsze to się będzie działo i nigdy nie przestanie się dziać. To jest coś, co jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia. Możemy znieść jakąś krótką karę, ale kara, która się nigdy nie kończy, wydaje się nam no, zbyt surowa czy zbyt niesprawiedliwa. Za chwilkę jeszcze coś do tego dopowiem. Zobaczmy jeszcze na potwierdzenie z Apokalipsy, czy też Księga Objawienia, w zależności od tłumaczenia. Dwudziesty rozdział.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 i nocą na wieki wieków. Wiem, że niektórzy zarzucają, mówiąc, Apokalipsa to księga symboliczna. Ale nie wszystko w tej księdze jest symboliczne. Pan Jezus i diabeł to nie są symbole, to są rzeczywiste osoby. I również niebo i jezioro ogniste to także nie są symbole, tylko to jest rzeczywistość. Będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Widzimy, że to brzmi bardzo poważnie. Dręczeni, a więc jest to rodzaj takich duchowych tortur. Jak to ten bogacz mówił, mękę cierpię w tym płomieniu. może jeszcze z Ewangelii Marka, 9 rozdział. Ewangelia Marka z druga z Ewangelii po kolei: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. A więc Marek 9 rozdział. I y, czytamy 44 wiersz, 46 wiersz i 48 wiersz. On brzmi tak samo. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 44, 46 i 48 wiersz. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jest mowa o ogniu nieugaszonym. A więc widzimy, że jest to miejsce, nie w którym spalą się ciała grzeszników, bo ogień spali coś i już go nie ma, bo nie ma co się palić. To jest ogień, który ciągle się pali, ponieważ Bóg dostarcza mu paliwa. I teraz robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Jeśli kiedyś widzieliśmy zgnite mięso, w którym poruszają się robaki, to one też to toczą ten kawałek mięsa dopóki go można powiedzieć nie zjedzą, czy nie roz, jakoś nie przetrawią. Natomiast tutaj widzimy robak nie umiera, czyli to jest obraz wiecznego wiecznej męki, wiecznej Udręki i ten ogień Nie gaśnie Najlepsi strażacy nie ugaszą Ognia piekiela Ogień, który zawsze Będzie się palić I to są słowa Pana Jezusa Który niewątpliwie był Cichy, pokorny Był miłością, czy jest miłością I który nawet e, Oddał swoje życie Za mnie I wierzę za każdego Który tutaj jest obecny który zajął miejsce, które każdemu z nas się należało na krzyżu. Miejsce sądu dla każdego grzesznika. A więc widzimy, jaki poważny obraz piekła. Niektórzy mówią, że piekło jest na ziemi. To myślę, że wiele razy każdy z nas to słyszał, a może nawet wypowiadał. Tylko, że tu trzeba zauważyć, Że piekło jest tam, gdzie nie ma Boga. E, tu na Ziemi Bóg jest i można go znaleźć. Ja go znalazłem. Każdy może znaleźć Boga, a więc tutaj nie jest piekło. Poza tym w piekle nie ma ani słońca, e, ani jedzenia, ani odpoczynku, ani miłości, ani radości. E, my tu na Ziemi to wszystko mamy. Piekle żadnej e, dobrej rzeczy nie ma. Przede wszystkim nie ma Boga. Piekło jest tam, gdzie nie ma Boga. E, to oznacza, że tu na ziemi nie jest piekło. Piekło jest w jakimś miejscu, e, gdzie Bóg, o którym Bóg, tak w cudzysłowie mogę powiedzieć, już nigdy nie zajrze. Jeśli ktoś dziś na ziemi chce żyć bez Boga, to tam będzie miał to, co chce. Boga tam nie będzie. Yy, można też zadać pytanie, dlaczego aż taka kara? Nie można było jakiejś mniejszej kary yy, stworzyć. Yy, dlaczego aż yy, coś tak przerażającego, taki horror przygotowanej przez świętego Boga. Jeśli ktoś dzisiaj właśnie nie chce przyjąć tego daru od Boga, to za odrzucenie tego największego daru, czyli zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa jest przewidziana największa kara. Jest to po prostu wieczność bez Boga. Być na wieki bez Boga to jest największa kara, jaka istnieje za odrzucenie tej propozycji czy zaproszenia. Tak jak mamy tę przypowieść o tym Królu, który zaprasza na ucztę, ale ci zaproszeni nie chcieli przyjść. Więc to tak jest. Bóg zaprasza do siebie, do nieba. Przez Pana Jezusa, przez zaufanie do Niego. Jeśli ktoś tego nie przyjmuje, to y, będzie musiał, y, jak w konsekwencji tego, y, być wrzuconym do miejsca, y, gdzie Boga nie ma i gdzie jest kara za odrzucenie tego wspaniałego zaproszenia. Y, teraz y, też i oczywiście takie pytanie jest, dlaczego Bóg miłości posyła do piekła? tu musimy jedną podstawową sprawę założyć. Bóg jest miłością. Nie tylko potrafi kochać, tak jak każdy z nas może kochać, ale On jest miłością. On jest definicją miłości. Z Niego ta miłość wpłynie. Jeśli my odrobinę potrafimy kochać, to tylko dlatego, że Bóg jest miłością. Bo chociaż odrobinka z tego, co jest z Boga, jest w nas. Bóg jest samą miłością. Dlatego On nie może zrobić nic, co by było zaprzeczeniem tego faktu, że On jest miłością. Dlatego jeśli my, ludzkie istoty, mówimy, że Bóg jest niesprawiedliwy, posyłając ludzi do piekła albo ustanawiając tego rodzaju wyrok wiecznego potępienia, to stawiamy się niejako jako bardziej miłujący niż Bóg. Mówimy, Bóg jest tutaj zbyt wymagający albo za daleko idzie jest niesprawiedliwy my byśmy to zrobili troszkę, tę poprzeczkę niżej ale tego rodzaju mowa jest zupełnym absurdem nikt nie jest bardziej miłujący niż Bóg, który jest miłością dlatego jeśli Bóg ustanowił karę wiecznego potępienia to znaczy, że jest to jedynie słuszne i nie jest to przeciwne temu, że On jest Bogiem miłości Dlatego, że przecież On Zanim posyła Do piekła To Daje możliwość Wyboru I wzywa do Nawrócenia, do upamiętania się Do żalu za swoje grzechy Do uznania się grzesznikiem Do wyznania, że potrzebuje Zbawiciela Tak naprawdę to On nikogo nie posyła do piekła Każdy sam podejmuje decyzję. Nie chce iść za Jezusem. Nie chce pokutować. W ten sposób sami jakby wchodzimy na tę drogę, która prowadzi na wieczne potępienie. Bóg nie decyduje tutaj za nas. To każdy człowiek osobiście tak naprawdę de decyduje o tym, jak to ktoś trafnie powiedział. Ochotnicy idą do nieba i ochotnicy i do, do piekła. Co często jeszcze słyszymy? Nikt nie przyszedł i nie powiedział. Jedno z najbardziej popularnych zdań na temat nieba i piekła. Nikt jeszcze nie przyszedł i nie powiedział. Oczywiście można na to odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, które są trafne. Przede wszystkim to Pan Jezus przyszedł, powstał z martwych i my nie potrzebujemy, żeby Ktokolwiek jeszcze przychodzi Poza tym Nawet gdyby przyszedł Ktoś z umarłych To czy to by spowodowało Autentyczne nawrócenie U takiego człowieka, który zobaczył Tego umarłego Mamy zresztą przykład biblijny W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział O tym człowieku, który zmarł I on mówi potem do Abrahama, ten człowiek, poślij kogoś z umarłych, bo mam jeszcze pięciu braci. A na to Abraham mówi, mają Mojżesza proroków, niech ich słuchają. Czyli Stary Testament. Tam, gdzie jest po Mojżeszu napisane są księgi mojżeszowe, księgi prorockie, Izajasz, Tezechiel Amos, Mają Mojżesza proroków, niech ich słuchają. A choćby kto z umarłych poszedł, i tak nie uwierzył. To są słowa Abrahama, człowieka, który uwierzył Bogu. Zatem, czy ktoś musi przychodzić? Chciałem opowiedzieć króciutko taką historię, którą kiedyś czytałem i ona myślę, że bardzo trafnie obrazuje, o co chodzi. Pewien bogaty człowiek, hrabia, Wydał tego rodzaju zarządzenie, że na terenie tych, tych ziem, nad którymi on panuje, to była jakąś tam ilość wiosek, on daruje długi wszystkim, którzy do niego przyjdą tego i tego dnia między dziewiątą a dziesiątą. No i pewna liczba ludzi zgromadziła się przed wejściem do pałacu, ale nie wchodzili. Nie do końca wierzyli, że to prawda, może niektórzy się wstydzili, byli niepewni, ale pewne małżeństwo weszło. Przyszli z pitem, tutaj jaśnie panie to nasze długi, on mówi, dobrze, zapłacone, dziękuję, już chcieli wyjść, ale on mówi, nie, nie, poczekajcie, poczekajcie do 10.00, 10.00 wychodzą i wtedy ten tłum, który tam stoi mówi, rzeczywiście, macie to odpisany ten cały dług, to prawda? No prawda. No i wszyscy chcieli wejść, ale hrabia mówi, chwileczkę, od dziewiątej do dziesiątej. Czas minął. To jest tak, że niektórzy by czekali na to, czy ktoś przyjdzie i powie. Ale Bóg już tak to postanowił, że ci, którzy odejdą z tej ziemi, nie mogą wrócić. Nie ma tego rodzaju możliwości, że dusze wędrują w tej z powrotem, że się pojawiają na tym świecie. Jeśli ktoś coś widział, czy kogoś widział, takie rzeczy się zdarzają, ja wiem o tym, to jest to działanie raczej szatana, który nawet jako anioł potrafi przyjść, to też czytamy w Nowym Testamencie. I pisze apostoł Paweł, choćby anioł z nieba przyszedł i zwiastował wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Dlatego umarli nie potrafią, nie są w stanie przemieszczać się w tej z powrotem. Ci, którzy odeszli bez obmycia krwią Pana Jezusa są w krainie umarłych i cierpią już. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni przez krew Pana Jezusa z wiary, są w miejscu zwanym rajem. I rzeczywiście jedni już cierpią, a drudzy już się cieszą. Można by do tego dodać, Kto nie chce, aby Chrystus cierpiał za Jego grzechy, to sam będzie musiał cierpieć za swoje grzechy. Chciałem podać może z jedno miejsce, dwa, z psalmu 88, żeby zobaczyć, co to znaczy. Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy. Chciałem podać przykład tego. Psalm 88 i 7 wiersz Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach. Gniew twój ciąży na mnie, a wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie. Może jeszcze 17 wiersz tego samego psalmu, psalm 88, 17 wiersz Przewaliły się nade mną ciosy gniewu Twego. Niszczą mnie strachy Twoje. Jeszcze z księgi Joba. Księga Hioba. Dziewiąty rozdział i wiersz siedemnasty osiemnasty Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jakiś przykład: Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy. <śmiech> Jeśli ktoś nie chce, aby Chrystus cierpiał za Jego grzechy, będzie musiał sam cierpieć za swoje grzechy i to się nigdy nie skończy. Teraz chciałbym troszeczkę rozróżnić, ponieważ... Jeśli ktoś zagłębia się w pismo, to zauważa pewne różnice. Chciałem to krótko, mam nadzieję, że klarownie wyjaśnić. Otóż w Biblii istnieje kilka miejsc, które są czasem tłumaczone jako piekło. Nie zawsze do końca wiadomo, o co chodzi a więc mamy najkrócej mówiąc w języku greckim w oryginale, jeśli czytamy, można to sprawdzić jest słowo Hades w Nowym Testamencie czyli czasem tłumaczone jako Kraina Umarłych i jest słowo Gehenna Gehenna dosłownie to znaczy Dolina Synów Hinoma, i to też bywa tłumaczone jako Piekło Jest też słowo tartar, co jest miejscem, gdzie ci aniołowie, którzy się zbuntowały, są w tym miejscu. U nas jest to przetłumaczone w naszym tłumaczeniu jako ciemnica. W starym tłumaczeniu mamy przeol, grób, otchłań. Różnie to jest tłumaczone i nie zawsze do końca wiadomo o jakie miejsce chodzi. Najkrócej mówiąc, Kiedy człowiek wychodzi z tego ciała, to idzie na jedno z dwóch miejsc. Albo jest to Hades, ta część, gdzie są niewierzący, albo jest to Raj, miejsce, gdzie są wierzący. To jest taka poczekalnia, powiedzmy sobie, gdzie niewierzący już cierpią, a wierzący już się cieszą. Ale to nie jest jeszcze to prawdziwe piekło i nie jest jeszcze to ostateczne niebo. Jest to czas czekania na zmartwychwstanie. I jeśli chodzi o tę krainę umarłych, to mamy o tym powiedziane właśnie o tym bogaczu i łazarzu, więc bogacz był w tej krainie umarłych. Tam jest to słowo Hades. I tam już cierpią. Natomiast jeśli chodzi o Gehenne, Pan Jezus użył określenia, które dla ówczesnych Żydów było oczywiste. Było to miejsce na południe od Jerozolimy, gdzie za dawnych czasów, dawnych królów, m.in. Achaza, Manassesa, spalano dzieci w ofierze dla bożka Molocha i było to miejsce, nad którym unosił się dym. Po prostu to miejsce, w którym się ciągle coś tliło. I o tym też mamy napisane w Starym Testamencie. Nie wiem, czy mamy na tyle czasu, żeby to wszystko tak po kolei czytać. W każdym razie Pan Jezus nawiązuje do tego faktu, że jest to nieustający ogień. Nieustannie tam się tli. I Pan Jezus używa właśnie tego słowa gehenna, mówiąc o tym ostatecznym miejscu ostatecznego potępienia, to prawdziwe piekło. I chciałem podać przykład Mateusz 10 rozdział 28 wiersz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 Żyje, dalej istnieje. Niektórzy mówią, że nie istnieje. A więc jest miejsce tego wiecznego potępienia. Możemy tak to sobie wyobrazić, że jest to takie koło przedzielone na pół. Jedna część to są ci niesprawiedliwi, druga część to są ci sprawiedliwi. Jest to oczekiwanie, na ten ostateczny sąd. Później jest e, jak gdyby e, to dalsze miejsce, czyli to piekło, czy to jezioro ogniste i dla wierzących, dla sprawiedliwych niebo. Ci, którzy są dziś w raju, będą przeniesieni do tego wyższego miejsca, e, do nieba. Tak jak Pan Jezus mówi: Ojcze, chcę, aby gdzie ja jestem i oni byli ze mną, czyli tam w górze, gdzie jeszcze żaden człowiek nie był. I nie ma go. Jest tylko Pan Jezus. I jeszcze na temat tego jeziora ognistego chciałem przeczytać z Księgi Objawienia, rozdział 20. I czternasty wiersz może trzynasty przeczytam i wydało morze umarłych którzy w nim się znajdowali również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich, śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego owo jezioro, jezioro ogniste to druga śmierć Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Tutaj to słowo piekło oznacza hades. Tutaj tłumacze w ten sposób to oddali, jako piekło. Ale my zwykle mówiąc piekło, myślimy o tym miejscu ostatecznego potępienia, a nie o tej poczekalni i czekanie na sąd. A więc śmierć i hades, tak żebyśmy to dobrze rozumieli, to miejsce, gdzie Już się cierpi, ale się czeka na, to, na ten ostateczny wyrok i ostateczne miejsce swego przeznaczenia. Śmierć i Hades zostały wrzucone do Jeziora Ognistego. Jezioro wskazuje na to, że to jest coś dużego, coś wielkiego. Jezioro płonące ogniem i siarką. Siarka ma działanie żrące. Jest to opis, który jest graficzny, Coś, co możemy sobie wyobrazić, coś, co ma wywrzeć na nas wrażenie. Widzimy, że wszyscy będą sądzeni i nawet ci, którzy byli utonęli w morzu, także jest napisane morze wyda umarłych, którzy w nim się znajdowali. A więc jezioro ogniste jest tym miejscem ostatecznego przeznaczenia tych, którzy dziś nie przyjmą największego daru, jaki Bóg dał w postaci zbawienia przez wiarę w Pana Jezusa, przez zaufanie do Pana Jezusa, przez, to, przez Jego ofiarę. Widzimy, że jest to rzecz realna, prawdziwa. Nie jest to symboliczny opis czegoś, Oczywiście Pan Jezus używa jakichś słów, żeby to nam przedstawić, ale rzeczywistość jest zapewne daleko straszniejsza, niż możemy to sobie dzisiaj wyobrazić. Pewien człowiek, taki znany ateista, naukowiec, Thomas Nagel się nazywał, powiedział kiedyś takie zdanie mam nadzieję, że Boga nie ma i mówi nie chciałbym, aby Bóg był nie chciałbym takiego świata, który jest rządzony przez Boga i mówi mam nadzieję, że się nie mylę jest to taki znaczący wyraz człowieka niewiary, który po prostu nie chce Boga w swoim życiu niestety jeśli się nie nawróci, otrzyma to, czego chce. Albo zgodzimy się z Bogiem i powiemy, Boże, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Albo Bóg powie do nas, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Jest wybór po naszej stronie. Możemy na koniec zadać pytanie, a jak uniknąć piekła? Właściwie ta odpowiedź już się przewijała. Jak nie iść do jeziora ognistego płonącego ogniem i siarką? <śmiech> e, czy wiara w to, że istnieje Bóg wystarczy? E, w Piśmie Świętym czytamy nawet, że demony wierzą. Ale to ich nie usprawiedliwi. E, czytamy też w, w, w Ewangelia, że widzieli Pana Jezusa, ale nie wierzyli w Niego. To jest ciekawe. Widzieli Go, ale nie wierzyli w Niego. Czyli wierzyć w Jezusa, to nie chodzi tylko o sam fakt tego, że On rzeczywiście był i chodził po tej ziemi, bo można było widzieć Go, ale nie wierzyć w Niego. Czyli to są dwie różne rzeczy. Nie chodzi o to, że my wierzymy, że Pan Jezus, że Jezus Chrystus, taki ktoś kiedyś żył i chodził po ziemi. To nie ulega wątpliwości. Historyk żydowski Józef Flaviusz o tym pisze. To można w jakichś nawet świeckich książkach przeczytać. Mamy świadectwo Nowego Testamentu. Ponad 300 proroct Starego Testamentu wypełniło się w osobie Pana Jezusa. To jest coś, co jest nie do sfałszowania i nie do udowodnienia, że to był przypadek przez przypadek nie spełnia się ponad 300 zapowiedzi a więc wierzyć w Boga jest to niewystarczające wierzyć w to, że Bóg istnieje wierzyć w to, że Pan Jezus żył na tej ziemi to jest niewystarczające, aby uniknąć kary ognia piekielnego czy moralność wystarczy? zobaczmy tego człowieka Nikodema, który rozmawiał z Panem Jezusem to był na pewno bardzo moralny człowiek nauczyciel w Izraelu człowiek wykształcony w znajomości pism gorliwy ale Pan Jezus właśnie do niego mówi musisz się jeszcze raz urodzić w znaczeniu duchowo urodzić to znaczy, że on był martwy człowiek, który był moralny, wykształcony znał pisma On potrzebował duchowo się urodzić, bo był duchowym trupem. A więc moralność nie wystarczy. Jest wielu ludzi, którzy są moralni, ale są niewierzący. Ich moralność ich nie zbawia. Czy przynależność do, jakiej, do kościoła, czy grupy religijnej zbawia? O tym w Świętym nie czytamy, żeby tak było. Judasz był w gronie dwunastu apostołów. Czy to sprawiło, że poszedł do nieba? Był w najlepszym możliwym gronie. Dwunastu apostołów i Jezus Chrystus. Nie ma lepszego grona niż takie. Niestety, poszedł na wieczne potępienie. A więc przynależność do jakiejś grupy religijnej, czy do kościoła, czy bycie pokropionym wodą w dzieciństwie nie sprawia, że Bóg nas przyjmie. To nas nie ratuje. No to yy, można powiedzieć to w końcu, co jest tym yy, ratunkiem. Yy, czytamy to w, yy, w Piśmie Świętym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Chciałem to przeczytać z listu do Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. List do Rzymian, 6 rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Widzimy tutaj takie dwa przeciwstawne bieguny. Z jednej strony konsekwencją grzechu jest śmierć. Każdy człowiek, jeśli się nad tym chwilę zastanowi To zauważy, że nie wszystko w jego życiu jest tak, jak powinno być Jeden grzech wystarczy, aby iść do jeziora ognistego Jeśli zrobimy 365 razy 50 To już jest naście, ileś naście tysięcy grzechów Ale to wynika wszystko z zepsutego serca Więc tak naprawdę ten grzech jest głębiej Nie tylko w tym, co robimy, on jest w nas E, zatem e, zapłatą za grzech jest śmierć e, i to jest coś więcej niż tylko to, że my umieramy wystarczy iść na cmentarz zobaczyć, ludzie umierają ale tu chodzi o coś więcej czytaliśmy druga śmierć druga śmierć druga e, śmierć Bycie w jeziorze ognistym to jest druga śmierć. Człowiek istnieje, ale to już nie jest życie. Wieczna udręka. Więc zapłatą za grzech jest wieczne potępienie. Gdyby nie było ciągu dalszego, to moglibyśmy rzeczywiście być teraz przerażeni. Ale jest ciąg dalszy. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Czyli widzimy, jest to prezent. Jeśli dostajemy prezent, chyba każdy z nas dostał kiedyś prezent, to czy płaciliśmy komuś za to, że nam go dał? Jak ktoś dostaje kwiaty, no to nie płaci zaraz rachunku za kwiaty, oczywiste. Jeśli Bóg daje zbawienie, to teraz nie żąda, żeby za nie zapłacić. To jest prezent. Darem łaski Bożej jest życie wieczne, które Chrystusie Jezusie. To jest tak, jak taki przykład podać. Wyobraźmy sobie sąd sędziego, człowieka, który popełnił jakieś, jakąś zbrodnię i ten sędzia mówi oskarżony jest winien i jest skazany na karę śmierci. I teraz wyobraźmy sobie coś, co się nigdy nie zdarzyło, jeśli chodzi o ludzi, że ten sędzia mówi, ale ja mam takie dobre serce, że daruję życie temu oskarżonemu, a mego ukochanego syna jakby dam na to miejsce i to on zawiśnie na stryczku. To jest nieprawdopodobne w ogóle. Żaden, żaden sędzia na świecie tak by nie zrobił. Żeby swego ukochanego syna dać w miejsce tego skazańca. Ale coś takiego stało się właśnie dwa tysiące lat temu, że Bóg dał swego Syna za mnie. Za każdego, który tutaj siedzi na tej sali. I to nam mówi werset, o którym mówi się, że to jest serce Biblii. I chciałem to serce teraz odczytać czy otworzyć.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 żywot wieczny. Bóg miłował swego Syna. Nie ulega wątpliwości. I to miał tego jedynego, ukochanego. Tak jak Abraham miał ofiarować swego ukochanego, jedynego Syna. Izaaka. I tego jedynego Syna dał Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, czyli nie poszedł na wieczne potępienie, nie poszedł do Jeziora Ognistego, ale żeby miał życie wieczne, żeby żył razem z Chrystusem w chwale. Nie wiem. Widzimy, jak to się dzieje? Przez wiarę. Każdy, kto w Niego wierzy. A więc Chrystus cierpiał za moje grzechy. I jeśli ja dziś wierzę, że Jego ofiara daje mi zbawienie i ja już to dzisiaj wiem, to znaczy, że nie pójdę na wieczne potępienie. My czytamy to też i Ewangelii Jana 5 rozdział, 24 wiersz, słowa samego Pana Jezusa. Ewangelia Jana 5 rozdział, 24 wiersz. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Jeśli ktoś mówi, że być może kiedyś będzie mieć zbawienie, to znaczy, że go nie ma. Ponieważ jeśli zaufałem bezgranicznie w to, że Chrystus umarł za mnie, to znaczy, że to zostało zapłacone i już nie ma nic do wyrównywania, żadnego długu wobec Boga. Ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Czytaliśmy z Księgi Objawienia o, tym, o tych duszach, które będą sądzone na podstawie swoich uczynków. A tu czytamy, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł, zobaczmy, czas dokonany. Nie, że przejdzie kiedyś, ale już przeszedł z śmierci do życia. Taki człowiek, który zaufał, że rzeczywiście Bóg go kocha i że swego syna poświęcił, żeby ten syn poniósł tę straszną karę, to taki człowiek ma już ten spokój i pewność przeszedłem ze śmierci do życia. Czyli już nie idę drogą, która prowadzi do Jeziora Ognistego, ale idę drogą, która prowadzi do nieba, tam, gdzie jest Bóg. Przeszedł ze śmierci do życia. Nie muszę tego zdobyć dobrymi uczynkami. Naszą nadzieją nie jest życie na ziemi przez tysiąc lat. Naszą nadzieją jest życie z Bogiem na wieki. Bo tak jak e, piekło jest wieczne, tak i niebo jest wieczne. Niebo, miejsce, które Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Jeśli chodzi o yy, wykład, to z mojej strony jest koniec. Tak, jeszcze Grzesiek, masz coś? Proszę bardzo. Jeśli otworzymy słowo Boże w 17 rozdziale dziejów apostolskich, 30 wiersz, 17 rozdział 30 wiersz. Mamy tutaj wypowiedź apostoła Pawła do takich ludzi jak my, czyli tych, którzy nie pochodzą z Żydów, nazywanych w Biblii poganami. I tutaj Paweł mówi w ten sposób. Bóg wprawdzie pomijał czasy nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. I tutaj widać, że to nie jest kwestia wyboru wolnego, to jest przymus wiary. Jeżeli nie ulegniemy temu przymusowi, czyli nie uznamy siebie za winnych w oczach Boga, to nie ma dla nas ratunku, bo już jest przygotowane piekło diabłu i jego aniołom, i znajdzie się tam diabeł i jego aniołowie, ale niestety znajdą się tam również ludzie, którzy za diabłem poszli i mu służyli. I człowiek, który nie uznaje siebie za winnego w oczach Bożych, jest właśnie takim człowiekiem, który nie pokutuje. Bo pokuta oznacza uznać, że Bóg jest święty, a ja nie jestem święty. Bóg jest sprawiedliwy, a ja nie jestem sprawiedliwy. I Bóg dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, jako ofiarę za moje wszystkie grzechy. I moja grzeszność została złożona na Jezusa i On zgładził ją na krzyżu Golgoty. A świętość, sprawiedliwość Chrystusa jest wtedy przypisana mi, na podstawie tej doskonałej ofiary krzyża. Więc Bóg wymaga, aby wszędzie wszyscy ludzie doszli do tego przekonania i skorzystali z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa. Dzieje apostolskie zostały napisane przez apostoła Łukasza, przez proroka Łukasza. I Łukasz też napisał Ewangelię Łukasza, I tutaj otworzymy jeszcze Łukasza, 15 rozdział, gdzie jest ta pokuta lepiej zdefiniowana. Początek 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy, to jest 15 rozdział od pierwszego wiersza, czytam. I zbliżali się do Niego, czyli do Pana Jezusa, wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w Piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Każdy z nas na tej sali jest grzesznikiem. Każdy z nas na tej sali może być przyjęty przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale faryzeusze uważali się za takich, którzy nie potrzebują tej wiadomości, że są grzesznikami, uważali się za tych, którzy są święci, uważali się za tych, którzy są sprawiedliwi i że nie są grzesznikami, że oni są takimi, którzy nie mogą, nie chcą i nie potrzebują skorzystać z ofiary Pana Jezusa. Ale czytajmy dalej ten rozdział. Pan Jezus odpowiedział w ten sposób i opowiedział im taką przypowieść, Tuż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. I tutaj widzimy wyraźnie, te 100 owiec to są wszystko owce, które przedstawiają grzesznych ludzi, ludzi, którzy są w oczach Bożych straceni na zawsze. Ale Jedna z tych owiec jest zgubiona, a reszta uważa się za sprawiedliwe. 99 owiec to są te, które tu widzimy jako faryzeuszy, a jedna owca zgubiona to jest ta, która jest tym grzesznikiem, który przyszedł do przekonania, że jest zgubiony w oczach Boga, czyli to już jest pierwszy element pokuty. I dalej widzimy działanie pasterza. Kiedy ją znajdzie, piąty werset, wkłada na swoje ramiona i raduje się. To Bóg znajduje takiego grzesznika, który wie, że jest grzesznikiem w oczach Bożych. Jeśli uznasz, że jesteś grzesznikiem w oczach Bożych, to już dalej możesz tylko przyjąć Boże miłosierdzie, które Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty Dla ciebie wywalczył, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za ciebie, za grzesznika. Ten grzeszników przyjmuje. Ten grzeszników przyjmuje właśnie dlatego, że złożył doskonałą ofiarę na krzyżu. Ten grzeszników przyjmuje po to, żeby ci grzesznicy nie musieli iść do jeziora ognia i siarki, do piekła na zawsze. I potem widzimy, że Bóg się cieszy, jeżeli taki grzesznik jest uratowany. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Jesteś zgubioną owcą. I wołaj do twojego dobrego pasterza, do Boga, a on z radością pochwali się, że cię odnalazł. Dalej Pan Jezus mówi Mówię Wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 uważających się za sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Nie bądź wśród tych 99 zgubionych grzeszników, którzy uważają, że są sprawiedliwi i święci. To nie jest prawda. Jesteś zepsutym grzesznikiem w oczach Bożych. Jesteś owcą, która wymaga tego, żeby pasterz ją odnalazł. Nie jesteś sprawiedliwy, nie jesteś święty w oczach Bożych. Jeśli nie jesteś przyobleczony świętością Pana Jezusa Chrystusa przez to, że zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to jesteś zgubionym grzesznikiem. I druga przypowieść bardzo podobna. Albo która kobieta, mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. I tutaj widzimy wyraźnie. Moneta ma to do siebie, że ona jest nam coś warta, jeżeli ją mamy w portfelu. Jeżeli ona wpadła za szafę, Nie ma dla nas żadnej wartości, dopóki jej nie znajdziemy. Tak samo zgubiony grzesznik. Jesteś bezwartościowy dla Boga, dopóki Bóg nie weźmie i nie znajdzie cię. A moneta jest martwa sama w sobie i nie może krzyknąć, nie może sobie w jakiś sposób pomóc. To pokazuje, że nasze doskonałe, nawet najlepsze, dobre uczynki nie przybliżają nas do Boga, Moneta leżąca w ciemnym miejscu, gdzieś za łóżkiem, za szafą lub w szczelinie podłogi nie jest w stanie nic zrobić dla swojego znalezienia się. Ty też nie jesteś w stanie nic zrobić. Jesteś w stanie jedynie westchnąć, zawołać do Zbawiciela i prosić Go o łaskę. Twoje dobre uczynki nie mają żadnej mocy pomagającej w tym.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 Więc pokuta to jest zdanie sobie sprawy, że moje dobre uczynki nie są pomocne w przybliżeniu się do Boga. Jedynie doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest w stanie pojednać mnie z Bogiem. Ten doskonały czyn wykonał Bóg, składając na ofierze swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I z Ewangelii Jana czytaliśmy dzisiaj kilka miejsc, między innymi piąty i trzeci rozdział, jeszcze jeden werset z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana 36 werset. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 36 werset. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy synowi, Nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. To jest ta sama myśl, którą czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 30 wiersz. Po prostu ten wybór jest w pewnym sensie pod przymusem. Bo jeżeli nie masz Syna, nie wierzysz w Syna Bożego, to gniew Boży zostaje na Tobie. Ciąży na Tobie Boży gniew i On się wyleje w doskonały sposób w jeziorze ognia i siarki, w piekle, jeżeli nie upamiętasz się, jeśli nie będziesz pokutował, jeśli nie przyjdziesz do Boga z wyznaniem Twoich grzechów. Więc kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. I jeszcze z listu pierwszego Jana, to jest ten sam apostoł, ale dużo dalej, dużo później jest pierwszy list Jana. Nie chodzi o Ewangelię Jana, tylko o list Jana, pierwszy list Jana, piąty rozdział. I tutaj mamy wspaniałe zapewnienie. Piąty rozdział pierwszego listu Jana od 11 wiersza. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Czyli widzimy wyraźnie, że to jest życie wieczne darowane przez Boga, I to życie jest w Synu, czyli w Panu Jezusie Chrystusie. Dwunasty werset. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To jest kluczowa rzecz. Czy masz Syna Bożego? Czy Pan Jezus Chrystus został przez Ciebie przyjęty jako Twój Zbawiciel? On jest Twoim Panem. On wymaga Twojego posłuszeństwa. Ale czy jest Twoim Zbawicielem? Czy przyjąłeś od Niego ratunek? Bo On umarł za Twoje grzechy. On jest jedyną możliwością, żebyś mógł być uratowany przed piekłem. Trzynasty werset. To napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne, jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz wiedzieć z całą pewnością, że masz życie wieczne. Bo Bóg nie kłamie. Bóg powiedział, że jeśli Uwierzysz w Jezusa, masz życie wieczne. Czternasty werset. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. I taka jest właśnie wola Boża, żebyś poprosił Boga o zbawienie przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa i Bóg nie spełnia naszych zachcianek, ale Bóg zawsze realizuje swoje obietnice, a to jest właśnie modlitwa z obietnicą. Taka modlitwa jest miła Bogu i On zawsze na nią odpowiada chętnie i bez wypominania, żeby przyjść do Boga pozbawienie. Może modlitwa o nowy samochód nie będzie wysłuchana, może modlitwa o uzdrowienie nie będzie wysłuchana, Ale modlitwa o zbawienie jest zagwarantowana przez Boga, że ona zawsze jest zagwarantowana, że jest wysłuchana, jeśli jest to modlitwa taka, jaką tu widzimy, czyli że prosimy o życie wieczne na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Że Bóg... Tak właśnie to ustanowił, że ta modlitwa jest zagwarantowana z pełną odpowiedzią. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą wysłuchuje nas. Jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc ta modlitwa ma gwarancję wysłuchania. I piętnasty werset, a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. Więc jednoznacznie mamy tutaj pełną gwarancję tego, że możemy zaufać. Nie ma znaczenia, jakie będziesz miał przy tym uczucia. Uczucia to jest rzecz, która w ogóle nie jest tutaj istotna. Nieważne, czy będziesz czuć, że się coś wydarzyło, powiedz do Boga, jestem zgubionym grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za wszystkie grzechy, za wszystkie moje grzechy. Na podstawie tej doskonałej ofiary proszę, abyś mnie zbawił, uratował, bo bez Ciebie pójdę na piekło, na które zasłużyłem. uświęciłość tego jedynego, żeby pokazać swoją miłość. Jesteśmy Tobie za to bezgranicznie wdzięczni, też i za to, że dzisiaj pozwoliłeś tutaj w tym publicznym miejscu powiedzieć coś o Tobie, jaki jesteś i też o to, że Ty bierzesz grzech poważnie, bo osądziłeś go na swoim synu, ale też się posyłasz na wieczne potępienie tych, którzy nie obchwycał się tego toła punktowego. Tej Ewangelii Łaski Twojej. Dziękuję tobie za to dzisiejsze spotkanie. Prosimy Cię o tych, którzy być może teraz się wahają, czy pierwszy raz słyszeli o tej decyzji, którą muszą podjąć w życiu. Prosimy Ciebie, żebyś Ty im pomógł przez swego Ducha Świętego, żeby mogli postawić ten właściwy krok wiary zaufać i nie iść na to wieczne potępienie, aby mogli wzywać Ciebie, tak jak to teraz w tej pieśni słyszeliśmy, <grym> prosimy Ciebie o to miasto, tak, które <grym> też i zmierza na potępienie, abyś przygotował tutaj jeszcze wielu, żeby to słowo łaski mogło docierać do twardych serc. Dziękujemy Tobie za Twoją dobroć za ten pokój, jaki dzisiaj dałeś. I tak chcemy Ciebie sławić i czcić, bo całe niebo Ciebie chwali, A Ty dałeś nam ten wielki powód, właśnie swoją miłość, żeby Ciebie uwielbiać i wysławiać, bo jesteś tego godzien, bo nie ma takiego Boga, jak Ty. Ty jesteś rzeczywiście Bogiem miłości. I ja tak długo czekasz na każdego. Dziękujemy Tobie za to, za ten dar zbawienia, za ten kurs. Udlewiamy Ciebie za to. panie Amen. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim za przybycie. Дякую за перегляд!